Rozdział 42 Życie na ziemi umożliwia człowiekowi nawrócenie się i służbę Bogu. Upadek sprowadził na całą ludzkość śmierć ciała i ducha. Odkupienie ludzi nie może nastąpić bez ich nawrócenia. Sam Bóg zadość uczyni za grzechy świata. Miłosierdzie ma prawo do nawróconych dzięki zadośćuczynieniu. Wszyscy inni podlegają wymaganiom sprawiedliwości Boga. Tylko prawdziwie nawróceni zostaną zbawieni. Mój Synu, Czuję, że jeszcze Cię niepokoi myśl o czymś, czego nie możesz zrozumieć, a co odnosi się do sprawiedliwości Boga w ukaraniu grzesznika, bo próbujesz myśleć, że niesprawiedliwością jest skazanie grzesznika na stan żałości. Mój Synu, wytłumaczę Ci to. Oto, gdy Pan Bóg wypędził naszych pierwszych rodziców z ogrodu w Edenie, by uprawiali ziemię, z której powstali. Oto, gdy wypędził człowieka, na wschodnim krańcu ogrodu umieścił cherubina i płonący miecz, który obracał się we wszystkie strony, aby zachować drzewo życia. Albowiem człowiek stał się podobny Bogu, znając dobro i zło i na wypadek, gdyby wyciągnął rękę i wziął także owoc z drzewa życia, zjadł i żył na wieki wieków, Pan Bóg umieścił cherubina i płonący miecz, aby człowiek nie zjadł tego owocu. I tak widzimy, że dano człowiekowi czas, aby się nawrócił. Czas na wykazanie się, nawrócenie i służbę Bogu. Oto, jeśli Adam wyciągnąłby wtedy rękę i zjadł owoc z drzewa życia, zgodnie ze Słowem Boga, żyłby na wieki wieków, nie mając możliwości nawrócenia się. I tak Słowo Boga byłoby na próżno, a wielki plan zbawienia zostałby zniweczony. Jednak... Wyznaczono człowiekowi, że ma umrzeć. Dlatego gdy nasi pierwsi rodzice zostali odcięci od drzewa życia, mieli umrzeć na ziemi. I człowiek stał się na zawsze stracony i upadły. Widzisz z tego, że nasi pierwsi rodzice zostali odsunięci od oblicza Pana zarówno cieleśnie, jak i duchowo. I tak widzimy, że zaczęli postępować według swej własnej woli. I nie należało wybawiać człowieka od śmierci ciała, gdyż unicestwiłoby to wielki plan szczęścia, ponieważ dusza nigdy nie umiera, a upadek sprowadził śmierć duchową, jak też śmierć ciała, na całą ludzkość i byli oni odsunięci od oblicza Pana, konieczne było, aby człowiek został wybawiony od tej duchowej śmierci. Gdy więc przyjęli przyziemną, zmysłową i diabelską naturę, ten okres wykazania się stał się dla nich okresem danym im na przygotowanie się, okresem przygotowawczym. Zapamiętaj, mój synu, że bez planu odkupienia, w chwili śmierci, dusze ludzi znalazłyby się w stanie żałości, będąc odsunięte od oblicza Pana. I w żaden sposób nie można byłoby wybawić ludzi z tego upadłego stanu, który człowiek sprowadził na siebie przez własne nieposłuszeństwo. A według sprawiedliwości plan odkupienia mógł nastąpić tylko na warunkach nawrócenia się ludzi podczas okresu wykazania się. To jest podczas tego okresu przygotowawczego, albowiem bez tych warunków miłosierdzie nie mogłoby mieć miejsca, chyba że unicestwiłoby sprawiedliwość i sprawiedliwość nie może być unicestwiona. Gdyby tak się stało, Bóg przestałby być Bogiem. I tak widzimy, że cała ludzkość była upadła i sprawiedliwość miała nad nimi władzę, sprawiedliwość Boga, według której mieli być na zawsze odsunięci od Jego oblicza. I plan miłosierdzia nie mógł nastąpić bez zadośćuczynienia, dlatego sam Bóg Zadość uczyni za grzechy świata, aby plan miłosierdzia mógł nastąpić, aby wymaganiom sprawiedliwości stało się zadość, a Bóg pozostał doskonałym, sprawiedliwym i miłosiernym Bogiem. I nawrócenie nie mogło być udostępnione ludziom, jeśli nie byłoby kary, tak wiecznej jak istnienie duszy kary stanowiącej przeciwieństwo planu szczęścia, które jest tak samo wieczne. Jak człowiek mógł się nawrócić bez popełnienia grzechu? Jak mógł zgrzeszyć, jeśli nie istniałby prawo, które mógł przekroczyć? Jak mogłoby istnieć takie prawo, jeśli nie przewidywałoby kary? Wyznaczono więc karę i dano ludziom sprawiedliwe prawa, przekroczenie których wywoływało w człowieku wyrzuty sumienia. Jeśli człowiekowi nie zostałoby dane prawo, jeśli zamordujesz, musisz umrzeć, Czyż obawiałby się, że umrze, jeśli popełni morderstwo? Jeśli nie byłoby praw zabraniających grzechu, ludzie nie obawialiby się grzeszyć. I bez takiego prawa, jeśli by ludzie grzeszyli, jakie znaczenie miałaby sprawiedliwość czy miłosierdzie, gdy żadne z nich nie mogłoby rościć sobie do nich prawa? Jeśli zostało im dane prawo, wyznaczono im karę i pozwolono na nawrócenie się, którego wymaga miłosierdzie, w przeciwnym wypadku sprawiedliwość rości sobie prawo do takiego człowieka, egzekwuje prawo i wymierza mu karę. Gdyby tak się nie stało, sprawiedliwość zostałaby unicestwiona, a Bóg przestałby być Bogiem. Ale Bóg nie przestaje być Bogiem i miłosierdzie ma prawo do nawróconego dzięki zadośćuczynieniu, Oto dzięki zadośćuczynieniu następuje zmartwychwstanie umarłych, a zmartwychwstanie pozwala ludziom powrócić do Boga. I tak powracają przed Jego oblicze, aby zostali osądzeni według swych czynów, zgodnie z prawem i sprawiedliwością. Albowiem sprawiedliwość przedstawia swe żądania, a także miłosierdzie domaga się tych, do których ma prawo. I tak Nikt z wyjątkiem prawdziwie nawróconych nie zostanie zbawiony. Czy myślisz, że miłosierdzie może być okazane kosztem sprawiedliwości? Mówię Ci, że tak się nie stanie, nawet w najmniejszym stopniu. Jeśli by się tak stało, Bóg przestałby być Bogiem. I tak Bóg spełnia swe wielkie i wieczne cele, które zostały przygotowane od założenia świata. Tak następuje zbawienie i odkupienie ludzi, a także ich zagłada i żałość. A więc, mój Synu, kto chce, może przyjść i pić do woli wód życia. A kto nie chce przyjść, nie jest do tego zmuszany, ale ostatniego dnia zostanie mu przywrócone według jego czynów. Jeśli pragnął czynić zło i nie nawrócił się w ciągu swego życia, zło będzie mu dane zgodnie z Bożym prawem przywrócenia. A teraz, mój Synu, pragnę, abyś się tym więcej nie dręczył. Niech Twoją udrękę stanowią tylko Twe grzechy, doprowadzając Cię w ten sposób do nawrócenia. Mój Synu, pragnę, abyś nie zaprzeczał więcej sprawiedliwości Bożej, nawet... W najmniejszym stopniu nie staraj się usprawiedliwić z popełnienia grzechów, zaprzeczając sprawiedliwości Boga, ale pozwól, aby sprawiedliwość Boga, Jego miłosierdzie i cierpliwość miały pełny wpływ na myśli Twego serca, abyś się ukorzył do ziemi. Mój Synu, masz powołanie od Boga, abyś nauczał ten lud słowa. Pójdź swą drogą, mój Synu, głoś słowo zgodnie z prawdą i rzeczowo, abyś mógł doprowadzić ludzi do nawrócenia się, aby ten wielki plan miłosierdzia miał do nich prawo. I niech Bóg błogosławi Cię według moich słów. Amen.